Program drugi polskiego radia minęła godzina ósma. Poranek dwój. Otwieramy trzecią godzinę naszego spotkania. Mam nadzieję, że znalazł się ktoś dobry, kto poratował Państwa kubkiem pachnącej kawy zaparzonej przed momentem. Ponad dobę po zmianie czasu to jest jak najbardziej wskazane. Dziś 30 marca, 89 dzień roku, więc do jego końca pozostało 276 dni. Imieniny obchodzą Amelia, Dobromir, Kwiryn i Leonard. Składamy Państwu najlepsze życzenia. Pogoda. Dziś zachmurzenie będzie duże, w centrum i na północnym wschodzie początkowo większe przyjaśnienia. Na zachodzie i południowym wschodzie także opad deszczu, w górach również opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 6 stopni nad morzem, około 11 w centrum do 13 na wschodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 2 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a my jesteśmy z Państwem do godziny dziewiątej. Sofie Mutter, Pablo Ferrandes i Lambert Orkis. A było to trio fortepianowe moll opus. 17, część 2, Skerco, Clary Schumann. 6 minut po godzinie 8. Przegląd klasę. I Magda Mikołajczuk, chyba za wysoko mam monitor, bo nie mogę podglądać, co przeniosłaś. Halo ja powiesz. ci przeczytam. Halo, bardzo chętnie. Proszę państwa, jeszcze raz zaglądamy do Newsweeka najnowszego i tam Katarzyna Janowska pisze o filmie Love Story. No to nie jest to Love Story sprzed lat, tylko to Love Story nowe, opowiadające o związku Caroline Besset i Johna Kennedy'ego juniora, czyli najpopularniejszej amerykańskiej pary lat 90. pary, która tragicznie zginęła w katastrofie samolotowej. Sa samolot był pilotowany przez właśnie Johna Kennedy'ego. Katarzyna Janowska pisze że to bardzo słaby film. Nie mogę odżałować, że Ryan Murphy, król telewizyjnych opowieści, tak bardzo zepsuł serial o Johnie Kennedy juniorze i Caroline Bessette. Zawiodła rzecz podstawowa, obsada. A przecież w tej historii jest wszystko, co może przydarzyć się ludziom, których życie inni uwielbiają podglądać. Od dawna żaden serial nie budził takich emocji jak Love Story John Kennedy i Caroline Bessette. Piękni młodzi, uprzywilejowani byli ikoniczną parą Nowego Yorku. Ich zdjęcia z ulic Tribeki, wystylizowanych z nonszalanckim luzem, trafiały na pierwsze strony plotkarskich gazet na świecie. Wiele lat po tragicznej śmierci pary fotografie Caroline Besset ciągle pojawiają się w modowych rubrykach jako ilustracja ponadczasowej elegancji. Była ikoną. Ale aktorka Sarah Pigeon nie ma te, tego czegoś, co sprawia, że każdy ciuch wygląda na niej jak milion dolarów. A jeszcze mniej z szarmu Kennedy'ego ma grający go Paul Anthony Kelly. Problem e, polega na tym, że nie jestem w stanie przejąć się żadnym słowem wypowiadanym przez aktora, pisze Katarzyna Janowska. Jest przystojny i nawet podobny do Kennedy'ego, ale ma jedną uprzejmą minę i nic ponad to. Naomi Watts, moja ulubiona aktorka w roli Jackie Kennedy, jest bezlitośnie pretensjonalna. Nienaturalnym, nienaturalnym głosem wypowiada życiowe mądrości na temat ewentualnej przyszłej pani e, Kennedy. E, Murphy kręci serial naśladując rytm modny w latach 90. Długie rozmowy, teledyskowe ujęcia, pietyzm dla szczegółów. Ze mną zostaną wspaniała ścieżka dźwiękowa, blond włosy głównej bohaterki, ciuchy Calvina Kleina i minimalistyczny loft Kennedy'ego. Za mało jak na opowieść o najsłynniejszej parze Ameryki. Zdaniem Katarzyny Janowskiej film Love Story jest słaby, co nie zmienia faktu, że jest jakieś w tej chwili szaleństwo w internecie na Odwzorowywanie mody, czy sposobu noszenia e, ciuchów e, przez właśnie Caroline Bessette, bo ona w ogóle była specjalistką PR-u w marce Kelvin Klein, e, obracała się w świecie mody i rzeczywiście... E, te minimalistyczne momentami ubrania na niej znakomicie wyglądały. No, natomiast stara prawda, nie wystarczy mieć świetne ciuchy, trzeba jeszcze mieć, umieć je nosić, mieć, mieć osobowość, więc to może nie każdemu pasuje, ale chyba, szaleństwo robi, jest. Chyba, że robi się karierę na Instagramie, wtedy nie trzeba. No też trzeba. Też widać, czy człowiek jest przebrany, czy ubrany. W Newsweeku o filmie Love Story Katarzyna Janowska. Jeszcze zaglądam do Tygodnika Powszechnego, już za chwilę będzie nowy numer, ale jeszcze do, do końca marca możemy czytać poprzedni poprzednie wydanie. I tutaj rozmowa Eweliny Burdy z Natalią de Barbaro, psycholożką, której nowa książka pod tytułem Przejścia, którędę do Miłości, yy, ukazała się właśnie. Ewelina Burda czyta tak, jest, y, pyta tak. Jesteś osobą, która wierzy w miłość. Natalia de Barbaro, mocno w sercu mam przekonanie, że w świecie jest dużo miłości, ale wiem, że są ludzie, którzy tak nie uważają. Dlatego wydaje mi się pożyteczne, żeby się tą wiarą w miłość dzielić. Napisałaś o tym w dedykacji do swojej nowej książki Przejścia, którędę do Miłości. Miłość to dla mnie słowo baza, ale w tym co piszę i mówię nie chodzi tylko o miłość romantyczną, którą najczęściej przez to słowo rozumiemy. Miłość to w świecie taka siła, która ma wiele twarzy i której można różnie doświadczać. Bardzo lubię to, co powiedziała Olga Tokarczuk, że najskromniejszą odmianą miłości jest czułość. Podasz przykład? Kiedy moja świętej pamięci teściowa chorowała i jej sąsiadka przychodziła z ciepłą zupą, albo kiedy uśmiechnę się bezinteresownie do kogoś na przystanku, gesty, którymi przepełniona jest codzienność, z pozoru nie wyglądające na miłość. I jeszcze w, w, w, inny, w innej części tego wywiadu e, Natalia de Barbaro mówi tak. Po igrzyskach w Paryżu wróciłam do nauki francuskiego. Mam taki ulubiony podcast po francusku ex, który, którego każdy odcinek to historia miłosna. Bohaterki tych opowieści opowiadając o latach dobrej codzienności u boku kogoś, kogo kochają, często używają pojęcia pełni szczęścia, bonheur absolu. Na początku mnie to drażniło. Jaka pełnia szczęścia? Przecież musiały tam być kłótnie, jakieś choroby, dwuje z matematyki, zmęczenie. Ale im dłużej z tą pełnią szczęścia byłam, tym skuteczniej do mnie przemawiała. I teraz na co dzień przychodzi mi to bonheur absolu do głowy, raczej do serca. Ktoś cię kocha. W lodówce jest jedzenie, które lubisz. Było mi zimno, więc się ubrałam. Lubię też patrzeć na rzeczy powtarzalne na nowy, jeszcze nie na poczęty, nie na poczęty dzień, na to, że znowu przyszła wiosna i to przepełnia mnie poczuciem szczęścia. Ja akurat wybrałam takie optymistyczne e, fragmenty, e, ale w tym wywiadzie oczywiście jest też o sprawach trudnych. Wywiad z Natalią Barbarą, psycholożką, autorką książek, e, wywiad w tygodniku powszechnym, w ostatnim numerze. Do czego Ci mogę życzyć na początku? tygodnia? Yy, żebym się mogła wysypiać jakoś bardziej. Piękne te życzenia. To tego ci życzę. Dziękuję Magda bardzo. I nawzajem. Słuchaliśmy muzyki Joaquina Rodringo. 17 minut po godzinie ósmej. Wczoraj w Hongkongu skończyły się prestiżowe targi sztuki współczesnej Art Basel. Nie było wprawdzie żadnej galerii z Polski, co nie znaczy, że zabrakło polskich nazwisk. Natalia Załuska należy do młodego pokolenia, a już jej mon monumentalna instalacja przyciągnęła tłumy widzów. Jej monochromatyczne dzieło łączące malarstwo z rzeźbą powstało przez rok w krakowskiej pracowni. Joachim Ciecierski odwiedził Art Basel w Hongkongu, gdzie spotkał się z Natalią Załuską. Znajdujemy się na Art Basel w Hongkongu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o sztukę współczesną na świecie. Moim gościem jest Natalia Załuska, która pokazuje tu w Hongkongu swoją najnowszą pracę. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Faktycznie to jest projekt, nad którym pracowałam przez prawie rok. To jest instalacja, która się składa z elementów takich jak obrazy. Są też rzeźby, tworząc tak naprawdę jeden spójny projekt, jedną pracę. W tym projekcie chodzi o to, żeby troszkę zatrzeć granice między malarstwem, rzeźbą, instalacją. Ja w mojej pracy często lubię odnosić się do przestrzeni, w której Moje prace mają być wystawione. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że mamy przed sobą um, możliwość pokazania mojego solowego projektu na targach, to od razu zaczęłam myśleć o tym, jak przełamać dosyć klasyczną i dosyć nudną charakterystykę stanowiska targowego. Ta cała przestrzeń tych targów to są pojedyncze stanowiska, każda galeria pokazuje swoich artystów, jest tu kilkaset galerii, no i ta przestrzeń, którą Ty stworzyłaś, czarno-biała, która od momentu wejścia tu na trzecie piętro od razu rzuca się w oczy, wyróżnia się. Powiedz mi Natalio, dlaczego wybrałaś te monochromatyczne kolory, czerń, biel, szarość, przecież w Twoich obrazach często też występują kolory. Tak, to prawda. Ja w ostatnim czasie bardzo dużo pracowałam z kolorem, natomiast początki mojej pracy, początki, które się wiążą z etapem, kiedy kończyłam studia, zaczynałam moją pierwszą współpracę z różnymi galeriami, to były prace bardzo minimalistyczne, zredukowane, często prace, monochromatyczne. W tym momencie sięgam do początków swojej działalności artystycznej. Sięgam do tej palety, która kiedyś była mi bardzo bliska. To jest, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Nie zawsze ten następny krok musi oznaczać coś nowego. Czasami ten następny krok też jest bardzo ciekawym doświadczeniem, jeżeli sięgamy do jakichś wcześniejszych doświadczeń. Powiedziałaś mi wcześniej, że te obrazy nie są łatwe w odbiorze. No tak, mam wrażenie, że te obrazy mają bardzo charakterystyczną strukturę, mają w sobie też bardzo dużo dynamiki. To jest oczywiście związane z tym, jak pracuję już od lat z użyciem kartonu, jako materiału, który, z którego tak naprawdę ja buduję swoje prace. No właśnie, tutaj dochodzę też do ciekawego może wątku, często mówię o tym, że ja nie maluję prac, tylko je konstruuję, buduję, mimo że widzę siebie jako malarkę i uważam, że to co robię jest bardzo mocno zakorzenione w malarstwie. Pokazujesz tu kilka prac, duże formaty, malowałaś się wszystkie w Krakowie, u Ciebie w atelier, jak one tu się znalazły? No, ja współpracuję z galerią WQ a od kilku lat. To jest mój trzeci duży projekt, który realizuję z tą galerią i za każdym razem robimy po prostu bardzo wielki transport. Prace podróżują przez pół świata, żeby tutaj dotrzeć. Tak było w przypadku moich wcześniejszych wystaw i tak też jest w przypadku tego projektu. Wydaje mi się, że ta twoja wystawa może się podobać. Wczoraj tu tworzyły się kolejki i osoby się ustawiały i robiły sobie tutaj na tle twoich obrazów selfie. Tak, faktycznie ja mogłam zaobserwować taki bardzo żywy i spontaniczny odbiór moich prac. Bardzo wiele osób fotografuje tutaj różne dzieła sztuki, których jest bardzo dużo na całym wydarzeniu i też moje prace cieszą się pod tym względem dużym zainteresowaniem. Wczoraj mieliśmy taką w zasadzie niecodzienną sytuację, że osoby, które odwiedzały targi, wybrały sobie jedno konkretne miejsce ulubione do robienia zdjęć w mojej instalacji i faktycznie ustawiła się kolejka, żeby zrobić zdjęcie tego miejsca lub zrobić sobie selfie w tym miejscu. To jest zawsze bardzo miłe, widzieć taki spontaniczny, żywy odbiór i planując ten projekt chciałam e, zaprosić widza do wejścia w ten świat, do wejścia w, w tą instalację, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Faktycznie e, większość osób wchodzi tutaj i, i porusza się bardzo swobodnie, ale są też takie osoby, które pytają się, czy można wejść na tą podłogę i czy można właśnie e, obejrzeć te pracę z bliska, także e, jest to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. Chciałabyś, aby kilka z tych obrazów wróciło do Krakowa, czy ich miejsce jest tutaj w Azji Południowo-Wschodniej, w Hongkongu? Czy on mają już tu zostać? No, absolutnie. Najbardziej bym się cieszyła, gdyby wszystkie prace tutaj zostały, gdyby znalazły dobre kolekcje. Zawsze mam takie uczucie... Małej może tęsknoty, jak moje prace opuszczają pracownie, ponieważ to jest długi proces i ja z tymi pracami naprawdę spędzam bardzo, bardzo wiele czasu, zanim one wyjadą z mojej pracowni. Ja widzę je codziennie, widzę je na różnych etapach i e, zawsze transport jest takim elementem małego pożegnania z tymi pracami, ale oczywiście w momencie, kiedy te prace funkcjonują w nowym, innym kontekście, to jest to moment, który mnie zawsze bardzo cieszy i to byłoby absolutnie najlepszym zakończeniem tych targów, gdyby te prace znalazły po prostu bardzo dobre kolekcje. Wieczne dylematy artystów, prawda? Dlaczego tworzymy, dla kogo, czy dla siebie, czy jesteśmy w stanie rozstać się z tymi swoimi pracami, czy obraz ma być w atelier, czy ma być pokazywany. Natalia Załuska była moim gościem z Art Basel w Hongkongu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A z Natalią Załuską rozmawiał Joachim Ciecierski. Słuchaliśmy muzyki Feliksa Mendelsona w wykonaniu Ewy Pobłockiej. 26 minut po godzinie 8. Pani Beata zbyt Bydgoszczy napisała Mogę słuchać godzinami śpiewu wszystkich ptaków i ptaki i ich śpiew są piękne. Każdy inny w swoim rodzaju. Jest jeden wyjątek – nieznocze gruchania – co też trudno nazwać śpiewem, to znaczy gruchania gołębi, zwłaszcza wtedy, gdy chcą uwić sobie gniazdko na moim balkonie. Przypuszczam, że upodobały sobie to miejsce z tego powodu, że drzewo, które stało w sąsiedztwie, a na nim właśnie zamieszkiwały, zostało ścięte. Podpisano, była ta zbyt goszczy. Pytanie do Państwa: Czy jest taki ptak, którego śpiewu mogliby słuchać Państwo godzinami? radio.pl? A ja bardzo się cieszę, bo już za kilka minut spotkamy się z Marą Tamkowicz, która jest reżyserką filmu Pod Szarym Niebem i została też nagrodzona za najlepszy zrealizowany scenariusz w trakcie tegorocznego festiwalu Skript Fiesta. Przez ostatnie minuty towarzyszyła nam muzyka Telemana. 31 minut po godzinie ósmej. Gość poranka dnia którym jest Mara Tamkowicz, reżyserka filmu Pod Szarym Niebem. Dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż akurat myślę, że to hasło reżyserka mogę na razie y, trochę schować, biorąc pod uwagę nagrodę, którą otrzymałaś. Jesteś laureatką y, nagrody za najlepszy zrealizowany scenariusz, jeśli chodzi o Festiwal Script Fiesta. Czy to jest taka radość, która cały czas y, cię unosi, czy jednak już emocje opadły? Unosi mnie ta radość bardzo, bo wiesz, na to, że jestem reżyserką, to mam papier, scenarzystką jestem trochę samozwańczą, więc tym więcej e, znaczy dla mnie to akurat wyróżnienie. Na tym akurat festiwalu, bo Skript jest organizowane przez Warszawską Szkołę Filmową, filmową szkołę. którą kończyłam. Tak. Alma Mater. Tak. Więc bardzo, bardzo się cieszę. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, szczególnie, wiesz, no, że po niebym niebem znalazł się wśród naprawdę wspaniałych filmów, wspaniałych, zasłużonych twórców. Filmy niezwykły, film, który zresztą możemy oglądać na jednej z platform streamingowych. To jest historia Leny, czyli reporterki dokumentującej demonstracje w 2020 roku, m, których uczestnicy sprzeciwiali się reżimowi Łukaszenki, ale też brutalnym działaniom OMON-u. To jest historia oparta, no o prawdziwą historię. Jest de facto oparta na faktach, chociaż mieszasz tutaj dokument z, z fikcją. Jest to film fabularny w tym sensie fikcyjny. Mhm. Jest zagrany przez aktorów na podstawie scenariusza, który napisałam. E Korzystam z niektórych materiałów dokumentalnych, jak na przykład ta demonstracja, którą pokazuje Lena wraz z operatorką. Ujęcia z tej demonstracji są prawdziwymi ujęciami nakręconymi przez dziennikarki Biłsatu, Katerynę Andrzejewą i Darię Czulcową, które za te... Za tą transmisję zostały aresztowane. Kobieta, która od roku 2017 roku, od 2017 roku współpracowała z telewizją Bielsat, te jej działania wielokrotnie spotykały się z negatywną oceną władz, razem z mężem. To też warto podkreślenia, dlatego że jeśli chodzi o Kaciarinę, no ona dzisiaj jest na wolności, natomiast mąż jest więziony, badali korupcję wśród urzędników, biznesmenów, poruszali tematy udziału biał Białorusinów w wojnie, w wojnie w Donbasie. Tak, e, Kacia też w trakcie protestów 2020 roku była jedną z najodważniejszych twarzy e, prowadzących transmisję na żywo z miejsca protestów. Podejmowała się bycia e, w samym centrum bardzo niebezpiecznych wydarzeń. Natomiast Igor e, zajmuje się bardziej analityką, e, komentowaniem rzeczywistości niż takim relacj relacjonowaniem jej e, na żywo niestety został zatrzymany rok temu w październiku 2024 i we wrześniu zeszłego roku został skazany na 4 lata za dyskredytację Republiki Białoruś i wsparcie ekstremistycznych organizacji I tak naprawdę pod tym hasłem kryje się dosłownie jego praca dziennikarska po prostu zostały wzięte jego a, artykuły i osoba mm, specjalnie do tego zatrudniona na 170 stronach wyszukała w, tych, w tej pracy oznaki ekstremizmu. Jest po prostu niewygodny dla władz. Tak, dosłownie. Dla ciebie ten ostatni tydzień był niezwykły. Z jednej strony dlatego, że otrzymałaś nagrodę w trakcie Skript Fiesty, a z drugiej dlatego, że z Katią miałaś okazję się spotkać, bo ona jest teraz w Warszawie. Tak, Katia wyszła na wolność 19 marca, została wywieziona do Litwy stamtąd e, zabrali ją koledzy, koleżanki z pracy z Piłsatu. Jest w Polsce, czeka teraz tutaj na legalizację pobytu, bo więźniowie, którzy są wywożeni, uwalniani w taki sposób, trafiają za granicę, nie mając żadnych, w ogóle żadnych dokumentów, ani paszportu, ani niczego. E, poznałam ją w piątek. Jest cudowną, wspaniałą osobą, a właściwie taką, jak sobie wyobrażałam, bo wiesz... E, to jest bardzo, bardzo dziwne uczucie, bo pod szarym niebem się e, jakby wyrosło z krótkiego metrażu na żywo. Łącznie z tą historią Kaci, Daszy i Igora e, spędziłam już 5 lat e, i dla mnie ci ludzie no się wstali stali bliskimi. Kacia szczególnie była takim, wiesz, niewidocznym członkiem mojej rodziny, bo też spędziłam bardzo dużo czasu podróżując z tymi filmami i rozmawiając o jej historii i o jej losach, a prawda jest taka, że jej jako jedynej z tej trójki nigdy nie spotkałam, więc była dla mnie, wiesz, taką figurą, którą czułam cały czas w moim życiu, a z kolei ja dla niej byłam no dość abstrakcyjną taką mhm. plamą. Mówiła, że przez pięć lat Powtarzano jej, że jest nieważna, że nikt o niej nie pamięta, że to wszystko co robiła nie miało sensu właśnie dlatego, że jest nieważna i nikt o niej nie pamięta. I bardzo się cieszę, że mogła jej pokazać, że to nie jest prawda. I nagle okazało się, okazało się, że jest o niej film. Wiesz co, ona wiedziała o tym, że jest o niej film, natomiast myślę, że nie wyobrażała sobie tak do końca e, skali. Może myślała, wiesz, że ktoś zrobił taki reportaż, że gdzieś go tam pokazano e, na, nie wiem, takich wydarzeniach powiedzmy e, politycznych, adwokacyjnych. E, chyba ciężko je było sobie wyobrazić, że jest o niej po prostu taki film, film kinowy, który funkcjonuje e, na festiwalach, który dostał nominacje na Europejskie Oscary, na Europejskie Nagrody Filmowe. Widziała plakat, i wiedziała też ujęcia z takie klatki z filmu, które wybrałam tak, żeby nie było za bardzo z nich widać, że są z filmu, po prostu są portrety aktorów. Zażartowała, że jak Igor wtedy jeszcze będąc na wolności jej pokazał te, te klatki, to skomentowała aktora, który gra jego postać. O, ten Nowopolski, no taki niczego sobie. Więc poczucie humoru jest z nami w pokoju i to bardzo cieszę po pięciu i pół roku w więzieniu. A ona miała okazję już obejrzeć cały film? Nie. E, stwierdziła, że niestety w tym momencie nie da rady obejrzeć tego filmu. Emocjonalnie. Nie, fizycznie mm. tak. To jest oczywiście do dyspozycji film, natomiast emocjonalnie po prostu musi poczekać do Igora i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby obejrzeli go razem e, już jako część historii, a nie portret No Dla mnie poruszające są sceny, w których widzimy Igora na ekranie, natomiast Kati nie ma. Teraz jest odwrotnie w życiu, bo to ona czeka na niego. Tak, teraz jest odwrotnie. E, natomiast e, jako, że przy tworzeniu scenariusza bardzo dużo czasu spędziłam na rozmowach właśnie z Igorem, e, to wiem jak bardzo bolesne e, było dla niego to, że właśnie ona jest za kratami i że sto razy wolałby być tam sam. Więc myślę, że po tym jak się dowiedział, wie, że jest na wolności, a ja wie, to będzie mu dużo, dużo łatwiej, ale też mam nadzieję, że nie będzie musiał tam pozostać długo, bo jednak proces negocjacji trwa. Katia skierowała list do Johna Cole'a, specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych, który odpowiadał za proces negocjacyjny z reżimem białoruskim. Dziękując za swoje uwolnienie i prosząc o zrobienie wszystkiego, co jest możliwe, by uwolnić resztę więźniów politycznych, w tym jej męża. Miejmy nadzieję, że ten proces się nie zatrzyma, chociaż oczywiście bardzo przykro jest mówić o nim w takim, w takim kontekście, bo de facto no, mamy sytuację, w którym ludzie są przehandlowywani hmm. za pewne ustępstwa. Są to takie, jest to transakcyjna rzecz, która doprowadza do wolności i bardzo to doceniamy. To jest duże szczęście, że możemy zobaczyć teraz na wolności i Katię, i Maszę Kaleśnikową, i Wiktora Babarykę, i każdego obrońców praw człowieka, Walęciny Stefanowicza, Alejsa Bieleckiego. Ale bardzo niepokojące jest to, że mimo uwolnień, które już idą, liczą się na setki osób, nadal mamy ponad tysiąc więźniów politycznych w więzieniu i tego samego dnia gdy jest uwolniona kolejna grupa, są wydawane kolejne wyroki. Ja znam wyrok 8,5 roku za protesty, wydane dokładnie w dniu uwolnienia, 19 marca. Więc no, jest to oczywiście problem systemowy. A zdradzisz, o czym rozmawiałeś z Kacją? Czy to jest coś takiego, co zostaje między wami? O czym rozmawiałyśmy? E, to, Boże, o było długie, to było długie spotkanie? Nie, myśmy się spotkały też wiesz, w okolicznościach publicznych. Myślę, że takie, e, że takie spotkanie prywatne jest jeszcze przed nami, podczas którego będziemy mogły sobie, e, sobie porozmawiać. Opowiadała o tym, jak była e, u, uwolniana, jak wyglądał ten proces. E, pytała o film, pytała o aktorkę, e, pytała o aktora. Chciała zobaczyć plakat, który zrobił Andrzej Pongowski bo akurat widziała nasz plakat dystrybucyjny, a plakatu artystycznego jeszcze nie. Jest bardzo, bardzo chcę wiedzieć, co się tu działo przez te pięć lat, bo y, też proszę sobie wyobrazić, że te pięć i pół roku to nie jest nie tylko taki czas pozbawienia wolności, ale to jest też czas odcięcia od rzeczywistości. Nie miała komórki w ręku od pięciu lat i wyszła zupełnie w innym świecie, w którym nagle jest ja i to wszystko. Y, więc y, jest to bardzo dużo do wchłonięcia, do takiego, do, do przyjęcia. Świat zmienił się bardzo, ale to bardzo. I ja ona teraz pe pewnie będzie musiała trochę nadrobić ten stracony czas. Ale emanuje siłą, emanuje energią, emanuje determinacją. Myślę, że też e, chęć, uwolnienie gora ją napędza. E, emanuje siłą i e, jestem pewna, że sobie z tym poradzę jeszcze nieraz o niej usłyszymy już w innym kontekście. Mara, ty też jesteś dziennikarką, to znaczy przez prawie 10 lat pracowałaś jako dziennikarka dla niezależnych białoruskich mediów nadających z Polski. To dlatego ten temat, kati jest dla ciebie tak ważny? Ta historia jest tak poruszająca? Tak, myślę, że też dlatego akurat poprzez jej historię z Gorem stwierdziłam, że opowiem o tym, co się stało w Białorusi w 2020 i, i jakie są tego konsekwencje. Bo wiesz, historia, którą widzimy w filmie jest też celową histori celowo historią Leny i Ilii, bohaterów filmowych. Zależało mi na tym, żeby stworzyć pewien dystans pomiędzy prawdziwą historią a historią filmową żebyśmy zobaczyli e, w tym bardziej prawdę emocjonalną niż zestaw faktów z życia konkretnych ludzi, ale też, żeby podkreślić, że chociaż inspirowałem się konkretną parą, jest to doświadczenie, które dotyczy setek tysięcy rodzin. Nie tylko dziennikarzy, ale e, wybory o tym e, dotyczące tego, czy mamy zostać, czy wyjechać, czy jeszcze walczyć, czy już należy odpuścić. A jeżeli... E, stajemy twarzą w twarz z konsekwencjami naszej walki, to jak długo możemy stawiać opór i czego jest wart nasz opór i gdzie jest ta granica, przy której się poddajemy i gdzie też czerpiemy siłę, żeby się nie poddawać. I tak mówię o tym, słyszę te wszystkie słowa sama, więc pewnie mi nie uwierzycie, ale proszę mi wierzyć, ostatecznie jest to film o miłości. To, naprawdę, to na pewno. Ja zakładam, że wielu z państwa ten film widziało pod szarym niebem, ale jeśli nie, to jest okazja do tego, żeby to oczywiście nadrobić. To jaki jest przepis na dobry scenariusz, skoro ty zostałaś nagrodzona za najlepszy zrealizowany scenariusz? Eee, proszę się przygotować do tego, że to będzie, że to będzie sporo kosztowało, bo faktycznie e, tworzego, tworzenie tego scenariusza było e, trudne, bo też jest to film mikrobudżetowy. I akurat przy pisaniu Pod Szarym Niebem e, ten rygor budżetowy był bardzo, bardzo obecny. Jest to jednak film, który się dzieje w Białorusi, a jest skręcony w, w całości w Polsce. Trzeba było to wziąć pod uwagę. E, ja uważam, że e, Przepis na dobry scenariusz tkwi w bohaterze i w pewnej prawdzie, nawet jeżeli to jest film, który opowiada o ataku kosmitów gdzieś daleko w kosmosie, bo y, to jest coś, za czym podążamy i to jest coś, w co wierzymy, w bohatera, jego podróż, jego prawdę emocjonalną. Więc prawda i emocje. Prawda i emocje to jest tak. przepis na, na dobry scenariusz. Dodajmy jeszcze, że jeśli chodzi o kapitułę, która tę nagrodę przyznawała, no to jest naprawdę bardzo zacne grono ludzi kultury. Maciej Ślisicki, jest Michał Zieliński, Maria Zbąska, Alan Starski, Piotr Rogucki, Łukasz Orbitowski. Kiedy dostaje się nagrodę od takiego grona, rozumiem Wspaniale. Jest Jestem bardzo, bardzo poruszona, bardzo uradowana. I będę sobie przypominać o tym gronie za każdym razem, gdy napotkam kryzys pisania, a myślę, że zdarza się to dosłownie za pięć minut najbliższych, bo każdy, kto pisał tekst wie, że raczej proces składa się z kryzysów niż z wzlotów. Nie chcę rozmawiać z tobą o pieniądzach, ale o fotelach to i owszem, dlatego że dostałeś honorowy fotelki na elektronik, tak można powiedzieć. Wiesz co, z tym fotelem to myślę, że to jest błąd. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek pójdę do elektroniku sprawdzić, jak to jest. Myślę, że po prostu tam w komunikacie się przypadko przypadkowo zaplątałam w, w nazwiska osób, które ten fotel dostały. Przepraszam, ekipę, która wysyłała komunikaty prasowe, że musiałam was tu zdemaskować na antenie. Natomiast fotele honorowe powędrowały do dwóch... Twórczyń filmowczyń, których bardzo cenię i podziwiam Magdalena Łazarkiewicz i Basi Pawłowskiej. Kiedyś może będzie mi też dane no usiąść to Może niech kniha. będzie tak właśnie, że ta pomyłka prasowa jest też czymś zapowiedzią profetyczną, trochę, że faktycznie dostaniesz kiedyś taki, taki fotel. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Będę robić wszystko, co w mojej mocy. Z kolei. To zdradź jeszcze maro, nad czym teraz pracujesz. Mam dwa filmy w rozwoju, o jednym jeszcze nie za bardzo e, mogę mówić publicznie, też nie, tak nie do końca lubię opowiadać o, czym, e, czego jeż, o czymś, czego jeszcze nie ma. Mogę powiedzieć, że e, jest to również historia białoruska, jest to również historia o miłości, ale trochę od jednej strony, o miłości z kolei matki do swojego dziecka. E, natomiast drugi film jest opowieścią o artystce-performerce, którą wydarzenia polityczne wyrzucają na emigrację i próbuje sobie poradzić z własną traumą, z oderwaniem od korzeni i ze znalezieniem się w nowej rzeczywistości. Ten projekt akurat w tym momencie wraz ze scenarzystką Julią Pogrebniak rozwijam na, w laboratorium Midpoint Institute. Mara Tamkowicz, reżyserka, scenarzystka filmu Pod Szarym Niebem gościła w poranku dwójki. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Filmu, który jest, jak Mieliśmy opowieścią o miłości. Tak jest. To fragment Symfonii Cedur Karla Filipa Emanuela Bacha w wykonaniu Omondin Beyer i zespołu Li Incogniti. Zespół Lee Incogniti prowadzony przez Din Bayer wystąpi zresztą dziś na festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie, a początek naszej transmisji o godzinie 19.00. Na koniec naszego spotkania natomiast formalności bardzo przyjemne dla pana Damiana i dla pani Lilianny. Pan Damian z Rudy Śląskiej od dziś jest właścicielem naszej płyty Tygodnia z muzyką Jerzego Fryderyka Händla w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Muzyka Gloria. Natomiast pani Lilianna jest właścicielką płyty Universal Prayer. To dzieła churalne Andrzeja Panównika w wykonaniu polskiego narodowego chóru młodzieżowego. Serdecznie. Gratulujemy. Kolejna szansa na to, żeby zostać właścicielem płyty tygodnia już jutro w poranku dwójki, a my dziękujemy za ostatnie wspólnie spędzone trzy godziny. Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Wojtulanis, Tomasz Szachowski i Jakub Jamrozek.